10, 10, 30, 30. Upradza 6. Próbujemy to podzielić e, sobie w ten sposób, żebyśmy mieli też chwilę przepływ e, rzeczywiście nie byli. Stary, jak więc jest, jesteście dłużej, już Bóg może krócej, jak, jak w każdym jak w kościele. Dlatego mi e, zależy bardzo na tym, żeby e, każdy wziął dla siebie to, co jest, jest, jest Bóg że Bóg jest Bogiem praktyk, nie jest Bogiem teorii. Bóg nie jest Bogiem teorii. E, wszelkiego rodzaju forma. E, która jest, pokazuje Boga jako Boga teoretycznego, jest wiedzeniem. Bóg nigdy nie występował e, e, jako teoretyk. E, czy, i, I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli przez lata. E, wbijano nam do głowy, ponieważ Polska jest krajem religijno-ateistycznym. Taka jest, jest kraj. I to nie chodzi tylko o katolików, chodzi również o całe grupy protestanckie. Prawdą jest to, że ludzie bardzo niewiele znają woga w tym kraju. Czego efektem jest to, że w Polsce jest mniej niż 1% narodzonych Ducha ludzi. Mniej niż 1%. Wiecie co to oznacza? Oznacza, że Polska mieści się w gabarytach krajów y, misyjnych. A to tak jak kiedyś się jeździł do Afryki i tak się tak należy jeździć w takich krajach jak Polska. Wiecie, y, nie jesteśmy na, na końcu. Za nami jest Francja, Hiszpania, Portugalia. Ale my jesteśmy prawie na końcu. Dla przykładu w Arabii Saudyjskiej jest 10% W Arabii Saudyjskiej, w Pakistanie jest ponad 10%, w Afganistanie jest ponad 10%, w Polsce jest mniej niż 1%. Licząc wszystkie ruchy przebudzeniowe w Kościele katolickim. Rozumiecie, to jest szok. Dlaczego tak jest? E, dlatego, że w tym kraju nastąpiło potężne zakłamanie. Ten kraj uznany jest za kraj chrześcijański. A to jest totalna absurdalność, tak samo jak Izrael jest uznany za kraj bieżących ludzi. 90% ludzi w Izraelu nie wierzy w Boga. Czy nie wierzy w Boga. Mają swoje szabaty, mają swoje, swoje systemy religijne, ale oni nie znajdują, uważają, że nie ma Boga. I tak samo jest w przeciętnym Polaków. I my się wychowaliśmy w, tych, w, tych, w tym nurcie, i w tym się narodziliśmy z Bożego Ducha. Poznaliśmy Jezusa. Ale ten nurt, ten duchowy nurt wpływa cały czas. To jest bardzo, są bardzo silne zmierzchności demoniczne, religijno ateistyczne, które powodują, że jeżeli już człowiek poznaje Boga w tym kraju, to natychmiast bardzo silne opresje przychodzą na niego, aby go zatrzymać w rozwoju. I polski Kościół jest zatrzymany w rozwoju. Dzieje się coraz lepiej, dzieje się coraz więcej. Powstają wspaniali ludzie, powstają ludzie przebudzenia w różnych nurtach chrześcijańskich, i one zaczynają brać odpowiedzialność za Boże królestwo i zaczyna się wszystko rozwijać w piekli. Ale generalnie jest bardzo duży nacisk religijny. I teraz ja będę ci mówił różnego rodzaju rzeczy, które być może będą gwałciły yy, wasze myślenie religijne. Chciałbym, żebyście pozwolili na to. Chciałbym, żebyście pozwolili na to duchowości. Ja na to musiałem pozwolić w swoim życiu. Ja musiałem kiedyś pozwolić w swoim życiu na to, żeby duch święty przyszedł do mnie i zrobił mi reaktywację w umyśle żeby przepracował e, rzeczy pewnie. I e, dzisiaj jestem pastorem Kościoła Chrześcijańskiego do Ewangelii. Mamy ma ma kościół, który zarejestrowaliśmy w Superie ja ale był w różnych miejscach. Jak też ci chrześcijańscy się, się od Kościoła Zjednoczonego to się bardzo przynieśli mi Ewangelię do To dwóch wspaniałych ludzi, e, e, którzy kupili dni o Jezu, Kościoła Zjednoczonego. Pierwszy kościół, który którym pracuję, był Kościołem Zjednoczonego Tam się chrzciłem. próbuj na drugi kontynent przejechać i posić się, na rowerze. Ale rower jest w porządku, tak? Różne czy są w porządku, ale są niewystarczające. I to, co proponują ramy, jest niewystarczające. Bóg jest ponad ramami. I kiedy my zaczęliśmy rozumieć te rzeczy, ja, moja żona na początku, pamiętam, e, rozpoczęliśmy takie fundamenty w naszym domu. Ja się narodziłem w Morze Gducha, w 2001 roku, wyszedłem, z więzienia po 10 miesiącach byłem ponad rok czasu na wolności, kiedy byłem właśnie w kościele środkowym. i potem nie zamknięto po raz drugi tego Po raz drugi po, raz drugi, jak po to Za stare sprawy oczywiście, kiedy mi bardzo dużo jakieś tam zarządu, udział w zorganizowanej grupie i szeregi różnych rzeczy. Ja już po swoim nawróceniu skończyłem ponad 3 lata w więzieniu i w tym czasie Bóg zaczął układać we mnie sprawy. Kiedy wyszedłem, to pierwszy razem to robiliśmy, to widzieliśmy, ja i moja rodzina miesięcy. 6 miesięcy, e, tym, na 12 godzin. To było coś takiego, że my chodziliśmy sobie do kościoła, i chodziliśmy na nabożeństwa, co tydzień chodziliśmy na modlitwy, spotkania, ale tak naprawdę sześć miesięcy naszego życia to było ustawiczne siedzenie w Bożym Słowie, w to były modlitwy, to były podlitwy. na przełom na tym naszym domu. Najpierw był przełom w naszej rodzinie. Potem przez rok czasu zaczęliśmy prowadzić taką szkołę, która się nazywa szkoła przełom, u nas w domu. I przyjeżdżali ludzie do nas w domu. Mieliśmy całego ludzi. I my jakby yy, zaczęło się coś takiego, zaczęli ściągać w naszą stronę w ludzie głodni boga. I zaczęliśmy razem szukać boga. Oni byli w różnych kościołach. I wracali do siebie i nieśli obie. Ale to było bardzo niewygodne. To zaczęło być kłopotliwe w tych różnych miejscach, że oni nieśli tych obie. I przed taki moment, wtedy musiałem powiedzieć dziękuję. Oczywiście z błogosławieństwem pastora, rady starszych ukłoniliśmy się i podziękowaliśmy yy, yy, kościołowi Czernodzinowi w Warszawie za usługę, za to, co zrobili w naszym życiu wspaniałego. Yy, i zaczęliśmy budować Królestwo Boże tak, jak Bóg zaczął nam pokazywać. Od tej pory yy, jest sytuacja taka, że na dzisiaj yy, założyliśmy już wiele kościołów w Polsce. Eee, docieramy do dziesiątków tysięcy ludzi. Przez ostatnie dwa lata tylko dotarliśmy bezpośrednio. Ja i moja żona nie liczę już w tej chwili służby, która jest rozwinięta, Ale tylko ja znowu dodam do 26 tysięcy ludzi twarzą w twarz Ewangelią. Przeprowadziliśmy ponad 700 ludzi do Jezusa. Widzimy potężne znaki, cuda. Ludzie wstają z wózków, Ludzie zaczynają przeleć, zaczynają widzieć, gumić, słyszeć. Widzimy eee, cudowne rzeczy boże. Dlaczego? Dlatego, że rozpoznaliśmy taki nurt. Poznaliśmy coś, co wychodzi poza ramę. Coś, co jest większe niż my sami. Wiecie, co rozpoznaliśmy? Zobaczyliśmy, że Bóg jest Bogiem niezmierzonym. Który nie jest teoretykiem. Ja pamiętam, że pierwsze takie uderzenie Boga w moje życie, takie bardzo silne po moim narodzeniu, było wtedy, kiedy modliłem się do Niego i powiedziałem do Niego tak: Trochę cię znam. Sprawiłeś, że idę do nieba. Sprawiłeś, że trochę Cię słyszę. Sprawiłeś, że troszkę Cię rozumiem. Sprawiłeś, że trochę wiem o Tobie. I powiem tam, stałem mówię, w pokoju i w się, mówię, daj mi się poznać. Daj mi się poznać. I po prostu usiadłem sobie w fotelu i Biblię. I tam przeczytałem taki tekst. Musi słyszą, śledzi widzą, chroni chodzą. U Bogiem jest energety, a błogosławiony ustawione do siebie u i wbiło mnie w I Ja zacząłem mówić do mnie, Jestem Bogiem praktyki. Jestem Bogiem praktyki. Nie jestem Bogiem teorii. Wiedzieć o mnie to jest teologia. Wiedzieć o Bóg. Teologia to jest nauka o Bogu. Nauka opisująca Boga. Tak jak jest traktorologia. Nauka opisująca traktor. Rozumiesz o co chodzi? Możesz opisać cokolwiek i być fachowcem w znaniu tego czegoś z zewnątrz. Można nie mieć żony, ale być fachowcem od małżeństwa. Są tacy ludzie. To nie mają żon, ale są w stanie dawać doradztwa, e, e, udzielać doradztw, jak, jak się żyje w małżeństwie. Są ludzie, którzy nie mają dzieci, a są pachowcami od tego, jak się dzieci urodzi. Rozumiecie? Dla mnie to jest arogancja. To jest teoria. Rozumiecie? Matka, która urodzi dziecko, ona wie, co to znaczy przez dwa lata wstawać do dziecka w nocy. A ta, która nie urodziła dziecka, nie chce tego. I trudno, żeby ona cokolwiek na ten temat mogła powiedzieć. Bóg nie jest Bogiem teorii, Bóg jest Bogiem praktyki. I Bóg chce, żebyśmy go znali jako Boga praktyki. I jest taki jeden moment, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów przy studni, kiedy gości Ewangelię na I oni przychodzą do niego i mówią: Zjezdź. A Jezus mówi tak: Nie jestem chłodny. Mam pokarm ja. Co ja tak? I on mówi taką ważną rzecz. Moim pokarmem jest wykonywanie woli ojca. I czy w kościołach się mówi o takich rzeczach jak duchowe mlego i pokarm stały. I mówi się, że duchowe mlego to są te ewangelizacyjne rzeczy, podstawowe sprawy, a pokarm stały to są takie ważne nauki. To jest psztóra. Pokarm stały to jest wykonywanie wojewojca. Bo tak mówi Biblia. Musi być Biblii. Jesteśmy chrześcijanami. Musimy stać na słowie. Pokarm stały to nie są jakieś wyższe nauki Boże. To nie są nauki o uzdrawianiu chorych, wypędzaniu demonów i tak dalej. To jest mleko. Mleko. My na fundamentach wiary uczymy ludzi, jak mają demony wypędzać. Na fundamentach wiary. Bo to jest normalna sprawa. Musisz uzdrawiać chorych, wypędzać demony, strzeszać zmartwych i to jest proste jak trud dla Ciebie. I będziemy się w ogóle o tym mówić. Ja chciałbym, żebyśmy w ogóle z tego żebyście mogli mieć te rzeczy wbite bardzo silnie w siebie. Ale pokarm stały to jest dopiero czynienie tych rzeczy. Nie dowiadywali się tylko czynienie ich. Robienie ich. Rozumiecie, to jest bardzo ważna rzecz. Że teologia będzie nam mówiła, jak rzeczy wyglądają. A Bóg mówi, a ja chcę, żebyś Ty w tym był. Jestem szybko zainteresowany tym, żebyś Ty w tym był. Żebyś ty właśnie taki był. Żebyś taki był. Ale żeby można było poznawać Boga w tak praktycznej, musimy zobaczyć przede wszystkim, jak jest serce Boga. Jakie jest te serce. Chciałbym, żebyśmy od tego w ogóle zaczęli. Jakie jest serce Boga. Żebyśmy zobaczyli, co w jednym znaczeniu Ewangelia, 14. Oddziału, 7. do 9. tego Nam, mówiła, na przed Będzie nam, mówiła, na przed Będzie nam tłumaczyła, dlaczego przed Jezus. I powie nam Jezus przyszedł po to, żeby umrzeć za nasze grzechy. Jezus przyszedł po to, żeby wstać martwych. Jezus przyszedł po to, aby głosić słowo. I to to wszystko prawdziwe rzeczy. Tylko to był półśrodek. Jego średź na krzyżu. Jego zmartwychwstanie, Jego w niebowstąpienie. Jego cała służba była pewnym środkiem. Do czegoś? To było po to, aby osiągnąć cel. On miał objawić ojca. Objawić ojca. Po co przebiegł? Objawić ojca. O tej pory nie znał ojca. Bóg na ludzi nie był ojcem. Bóg nie był ojcem dla ludzi. Zobaczcie, za co nie rzucali kamieniami. Nie za to, że nawet szabak bo... Jeszcze nikt nie był kamieniami nie rzucił, to tego, że szabach, bo... Nie. Wy Niego rzucali kamieniami, bo mówił Abba! Abba! Abba. Za to chcieli go zabić. Za to, że mi tatuścił od wielkiego jaw. Wielki Jaw. Bóg, którego imienia ja nie wypowiadano w Izraelu. Parło się tego imienia. Mówiono Pan. Tak? Mówiono Adonai. Mówiono straszny Bóg. Ale nikomu do głowy nie przyszło, powiedzieć tatuś. No, ja jest rozmawiam z takim człowiekiem i mówię tak, kim na Ciebie jest Bóg, wierzący człowiek? I On wymienił mi całą plejadę nazewnictwa. Powiedział, on jest, ojcem, on jest On jest Bogiem, On jest mocnym Bogiem, On jest Panem. Panem. Ja mówię, świetnie, masz Pana. Bardzo dobrze. Mówię, czy to jest Twój ojciec? No tak ojciec, ja mówię, zagłębi się, czy to jest Twój ojciec? I on, uj, on się zatrzymał. No, zobaczcie, zobaczcie, okazało się, że on nie wie, kim jest ojciec. Jezus przyszedł w jednym celu, aby objawić Boga jako Ojca. Na tym świecie największą potrzebą, jaka jest, jest potrzeba ojcostwa. Na tym świecie jest deficyt ojców. Ja zawsze mówię tak, nie każdy osobnik płci męskiej to mężczyzna w ogóle jest, bo to jest nieprawda. To jest w ogóle nieprawda. Dalej, nie każdy, czy nawet mężczyzna, to jest w ogóle ojciec. Wiecie, prosługujemy dużo w domach dziecka. Jesteśmy w domach dziecka, jesteśmy w zakładach poprawczych przez i porozmawiamy z ludźmi, którzy są w domach dziecka. Gdzie I wiecie, do domach dziecka jest tak, że jak przychodzisz, to te dzieci się do ciebie lepią i nie chcą ciebie puścić. One nie chcą ciebie. Kiedyś taka jedna 17 dziewczyna, ona płakała, tu się rozwalacą i zabieszczą. Po prostu pojadę zwane sami. Po prostu spakuje się teraz zabieżem. 17-letni chłopak, z którym rozmawialiśmy, powiedział, że jego i swojego. Ponieważ ojciec Samic. Ojciec to jest ktoś, kto weźmie autorytet nad życiem dziecka. Ojciec to jest ochrona, to jest skała, to jest mądrość, to jest siła. Rozumiesz? To jest determinacja, to jest przyjaźń. To jest Ojciec. Jezus to objawić Ojca. Jezus nie to objawić Pana. Jezus nie to objawić wielkiego Boga. Wiecie co? Heh. Newton, taki nasz brat w Chrystusie, porządna instytucja, powiedział taką rzecz, mówi, gdyby nie było żadnych innych dowodów, na istnienie Boga, to złożył na tych dziuki i powiedział, że on jest. Wystarczy do niezdoszenia troszeczkę i dowiemy się, że Bóg jest dla nas widzialny w stworzeniu. Rozumiesz? Jezus nie przyspowie, że Bóg jest. Że, e, że trzeba nie chcesz. że ja przestałem ćpać, że przestałem chlać, że przestałem chodzić po agencjach towarzyskich, że, że, się, że się ożeniłem z moją żoną, z moją narzeczoną, że przestaliśmy się na łapę, że przestałem przeklinać, rozumiem, że zacząłem pracować, że przestałem kraść, to wszystko takie wielkie śladyty, Chrześcijanie wielokrotnie rano się zachowują, króle Ciebie, jak diabeł. 60% małżeństw w kościołach się rozpada. Ja już nie mówię o tym, co się dzieje między małżeństwach, w których, które są takie porządne, mówię Hallelujah, i przychodzą do kościoła. Hallelujah, jak tam będzie w porządku, jak tam w porządku. Gdzie Twoja żona? Nie Jestem w jednym dużym kościelnym w Polsce, ja w jednej grupie ludzi, moja żona drugiej. Podchodzi kobieta do mojej żony swojego kościoła i mówi tak, pomóż się o mnie. A namaszczenie było bardzo silne uwolnieniowe namaszczenie. Ona mówi, Agata mówi, o co się mam mówić? Mówi, chce zabić swojego męża Ona Agata mówi, tak, jak, a kto to jest swój no jest Mówi tutaj, mówi liderem ochrony mówi, w tym kościele. Prokur, w jest. Rozumiecie? Rozdarcie na pół, małżeństwo rozdarte na pół, ale w kościele, jak tam bracie, hallelujah, zaczęło się? Dość się zacięło. Rozumiem, to jest zacięcie. Prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka, że w świecie jest o wiele lepiej wielu dzieci na życiu niż wśród ludzi Kościoła. Dlatego nas nie definiuje porządne życie. Chrześcijanina nie definiuje Gracias. Idzie do niego. Znalazł mi Bóg, i nie mi pomóc. Podniósł mnie z narkotyków, podniósł mnie z różnych tam rzeczy. Tak? Ale potem zacząłem szukać Boga i znalazł Ojca. znalazłem Ojca, bo kim jest Ojciec? I zobaczyłem, że Ojciec to jest osoba, którą właśnie przyszedł objawić Jezus. I żebyśmy my mogli skutecznie służyć Bogu, żebyśmy mogli skutecznie prezentować Królestwo Niemieckie, my musimy znać Ojca, Tatusia. Bardzo trudna rzecz, żeby często wyjść z religijnej mentalności. O wiele bardziej, o wiele łatwiej jest stać i wyrzedzić przed Bogiem. aleluja O, jak my wszyscy potrafimy wyrzedzić przed Bogiem. My potrafimy wyrzeć. Chrześcijanie są fachowcami w tym, żeby przepraszać Boga. Przez cały czas widzimy ciemne strony naszego życia, czego jeszcze nie dostajemy, ile nam jeszcze brakuje. To jest pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy i myślimy, że to jest pobożność. To jest zwiedzenie pobożności. To jest zwiedzenie Jestem ojcem, twoja dzieci, syn ma 17 lat, córka ma 7. A wszelkie ojcostwo od niego bierze swoje linię, do A więc ja mam odczucia ojca. Jeżeli masz dzieci, Jakie są odczucia Ojca? Pierwsze, to żeby na przykład dziecko miało dobrze. Amen? No chcemy, żeby dzieci miały dobrze. Zgadza się? Ja? Jakże może nam przyjść do głowy, że Bóg nie chciałby, żebyśmy mieli dobrze? Jak może nam do głowy? Ale religia przychodzi i mówi, Bóg ma jakieś takie specjalne rzeczy dla Ciebie, On Cię tutaj wykształtuje, wyprosi, dzieci z zupełnie innych parametrów. Pierwsze, że musimy zrozumieć, to jest to, że to jest Ojciec. Jaki jest Ojciec przede wszystkim? Jak jest dobry. Ojciec jest dobry. Jeden trzeba objawić dobrego ojca. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego nierodzonego dana, aby każdy, kto z niego wierzy, nie zginął, ale nie wierzy. Co zrobił? Dał największy skarb. Ludzi. Przecież on mógł nas zlotygizować i powołać nową razem. To nie jest problem z nauką powołać nową razem, prawda? No, jest fachowcem do nowego. To zanim On stworzył naszą rasę, tak, to miał miliardy aniołów. Miliardy aniołów. Aniołów. My używamy 6% umysłu, mówięcie mniej więcej. 6% umysłu. Jak ktoś już widocie, to, to się mówi genusz. to są czyste intelekty. Czyste intelekty. 100% użytkowności umysłu. Czyste intelekty. Są w stanie po prostu dokonywać. Ja wiecie, ja nie widziałem Anioła osobiście, fizycznie, ale miałem kilkakrotnie spotkanie z Aniołem i ja wiem, jak to wygląda. Wiecie? Jak, jak, jakie są działania. Bo jest Miałem taką sytuację, że pracowałem w takiej firmie, jeździłem na i głowy i podnosiłem na i widmowej takie trzy kosze po 90 kg w każdej, ten na toni w półce I nie wziąłem wideł na siebie. I kobiety były przejęte do przodu. I ja to podniosłem, i to była taka rama, chodzili ludzie. I słyszałem takie sobie, dwie panie, w I ja podniosłem te kosze, które do góry, szybciutko, i one zaczęły lecieć. I widziałem tylko jedną rzecz, jak miażdżą te dwie kobiety. Ten matrix, Rozumiesz? Ty. I to wróciło do takiej pozycji. Mimo wideł opuszczonych do przodu. I to była jedna z ingerencji aniołów, o których mówił Bóg. Aniołowie, którzy stworzeni z nami, żeby wychodzić, ludzie, ludzie nie byli w do tego, żeby mu służyć. Bóg stworzył człowieka dla przyjemności. Bóg stworzył człowieka dla przyjemności. To się tam do tego dosięgnięcia. No tak. Nawet dla przyjemności. Nie ma innego powodu dla stworzenia człowieka. I teraz to coś, co zostało stworzone dla przyjemności, tak? Zawodzi po całej linii. To jest tak, jakbyś ten kupił sernik. Sernik nie jest potrzebny. Z ja tej ja, ja mógłbym z jakimś jakości, innego rodzaju oszczędzieniem, ważnym, postąpić nieco inaczej. Ale nie jest z takim czymś, co jest dla przyjemności mojej. I te coś, co może na przyjemności, zawodzi, on mógłby to zrobić.